Rozdział 31. Ogólnie wiadomo, że bezmyślne mówienie może pociągnąć za sobą śmiertelne ofiary. Ciągle jednak nie w pełni uświadamiana jest waga tego problemu. I tak na przykład w chwili, gdy Artur powiedział wydaje mi się, że mam ogromne trudności ze znalezieniem sposobu na życie, w kontinuum czasoprzestrzeni otworzyła się dziura. Słowa Artura poleciały daleko w przestrzeń i pomknęły daleko w przeszłość, aż dotarły do odległej galaktyki, w której właśnie stały naprzeciw siebie przedziwne wojownicze istoty zamierzające rozegrać straszliwą, międzygwiezdną bitwę. Obaj wrogo usposobieni wodzowie spotkali się po raz ostatni. Głównodowodzący Wlchurgów, który wyglądał wspaniale w nabitych czarnymi szlachetnymi kamieniami szortach bojowych, twardo spojrzał w oczy wodzowi Gugwuntów, który przycupnął naprzeciw w zielonym, wonnym obłoczku. Nad stołem konferencyjnym zapadła złowieszcza cisza. Wódz Wlchurgów mając za sobą potęgę miliona smukłych, naszpikowanych morderczą bronią międzygwiezdnych krążowników, które tylko czekały, by na jeden, jedyny rozkaz siać elektryczną śmierć, zażądał odsiedzącej na wprost nikczemnej kreatury, by natychmiast odwołała to, co powiedziała o jego matce. Kreatura przeciągnęła się w swych obrzydliwych, dymiących oparach i dokładnie w tym momencie nad stołem obrad popłynęły słowa Wydaje mi się, że mam ogromne trudności ze znalezieniem sposobu na życie. Niestety jest to w języku wluchurgów najokropniejsza obelga, jaką można sobie wyobrazić. Odpowiedzią na nią mogła być tylko mordercza, trwająca wieki wojna. W końcu, po paru tysiącleciach dziesiątkowania swej galaktyki, Pojęli oczywiście, że wszystko było szpetną pomyłką. Wrogowie pogodzili się. Wyjaśniono nieliczne już pozostałe rozbieżności i obie floty bojowe uformowały się do wspólnego ataku na naszą galaktykę, skąd, jak jednoznacznie ustalono, pochodziła obraźliwa uwaga. Przez kolejne tysiąclecia potężne statki kosmiczne pokonywały puste przestworza wszechświata – i w końcu z wyciem spadły na pierwszą lepszą planetę. Była to Ziemia. Z powodu fatalnego błędu przy obliczaniu różnic wielkości cała flota została przypadkiem połknięta przez pieska. Ci, którzy zajmują się badaniem ciągów przyczyn i skutków w historii Wszechświata mówią, że podobne rzeczy zdarzają się nieustannie, ale nie jesteśmy w stanie im zapobiegać. Samo życie, mówią. Po krótkiej podróży poduszkowiec stanął przed portalem. Artur i stary margrateańczyk wysiedli i wkroczyli do poczekalni, zapchanej stolikami ze szklanymi blatami i nagrodami z pleksiglasu. Prawie natychmiast nad drzwiami po drugiej stronie pokoju zapaliło się światło. Weszli do następnego pomieszczenia. – Artur, jesteś cały! – zawołał jakiś głos. – Naprawdę? – zdziwił się Artur – to świetnie. Potrzebował kilku chwil, nim w półmroku rozpoznał Forda, Trillian i Zafoda, siedzących wokół dużego stołu, przepięknie zastawionego egzotycznymi potrawami, cudzoziemskimi słodyczami i osobliwie wyglądającymi owocami. Żarli bez opamiętania. – Co się z wami działo? – zapytał z pretensją. – No, wiesz – zaczął Zafod, rzucając się na kawał pieczonego mięcha – — Gospodarze nas zagazowali, potem próbowali ogłupić, cały czas dziwnie się zachowywali, a teraz zaprosili nas do stołu. — Masz — wyjął paskudnie śmierdzący ochłap z miski. — Spróbuj kotleta z nosorożca z wegi. — Wspaniałe, jeśli się przypadkiem coś takiego lubi. — Gospodarze? — zapytał Artur. — Jacy gospodarze? Nie widzę żadnych... — Witamy. Smacznego, ziemski stworze! — rozległ się piszczący głosik. Artur popatrzył dookoła i nagle zawył – O! Na stole są myszy! Wszyscy spojrzeli na niego z dezaprobatą. Zapadło pełne zakłopotania milczenie. Artur nie mógł oderwać wzroku od myszy. Było ich dwie. Każda siedziała w czymś przypominającym szklankę do whisky. Zdziwiony wodził wzrokiem po obecnych. Nagle się zmitygował. – Przepraszam, po prostu nie byłem przygotowany na to, że... Czy mogę przedstawić? spytała Trillian. Arturze, to mysz Benji. Cześć, powiedziała jedna z myszek. Wąsami musnęła we wnętrzu swej niby szklanki do whisky coś, co musiało być wrażliwą na dotyk tablicą rozdzielczą. Pojazd delikatnie ruszył do przodu. A to mysz Franki. Bardzo mi miło. Powiedziała druga mysz i zrobiła to samo, co pierwsza. Artur rozdzielił usta i zaczął się tempo gapić. Czy to nie są... Zgadłeś. To myszy, które przywiozłam z ziemi. Trillian patrzyła mu prosto w oczy i prawie niewidocznie wzruszyła ramionami, jakby z rezygnacją. Mógłbyś mi podać półmisek z zapiekanym arkturiańskim megaosłem? Poprosiła. Slarty Bartfast odkaszlnął grzecznie. E, proszę wybaczyć, wydukał. Dziękujemy ci, Slarty Bartfast, rzekła mysz Benji ostro. Możesz odejść. E, co? E, a, e, tak, oczywiście. Stary był nieco zaskoczony. No, to może ja pójdę zaprojektować jeszcze parę fiordów. Nie będzie to chyba konieczne, stwierdziła mysz Franki, mrugając różowymi oczkami. Wygląda na to, że już nie potrzebujemy nowej ziemi. Teraz, kiedy odnaleźliśmy jednego z jej mieszkańców, który był tam parę sekund przed jej zniszczeniem. Co? Wykrzyknął przestraszony Slarty Bartfast. Nie wolno wam robić sobie takich żartów. Mam tysiąc lodowców, które czekają, by przetoczyć się przez Afrykę. Więc zanim je rozbierzesz, szybko pojedź na krótki urlop na narty. Poradził Franki kąśliwie. Na narty? Te lodowce to dzieła sztuki Elegancko wymodelowane kontury Wyniosłe lodowe szczyty Głębokie, majestatyczne przepaście Jeździć na nartach po dziełach sztuki To profanacja Dziękuję, Slarty Bartfast Rzekł stanowczo Benji, kończąc To byłoby wszystko e, Oczywiście, proszę pana Odparł stary chłodno Dziękuję bardzo No, to do widzenia, ziemianinie uśmiechnął się do Artura. Mam nadzieję, że jeszcze ci się uda znaleźć sposób na życie. Skłonił się, odwrócił i zrezygnowany wyszedł. Artur gapił się za nim, nie wiedząc, co powiedzieć. Weźmy się może teraz za interesy, zaproponował Benji. Ford i Zafod stuknęli się kieliszkami. Za interesy, rzucili zgodnie. Co proszę? zapytał Benji. Ford rozejrzał się dookoła. E, myślałem, że... Wznosi pan toast, powiedział. Obie myszy niecierpliwie przebierały łapkami w szklanych pojazdach. W końcu się uspokoiły i Benji podjechał do Artura. A więc, ziemski stworze, sprawa wygląda tak. Jak wiesz, przez ostatnie dziesięć milionów lat w mniejszym lub większym stopniu rządziliśmy twoją planetą, by odkryć tę nieszczęsną tajemnicę zwaną Ostatecznym Pytaniem. Dlaczego? zapytał Artur ostro. Nie, już nad tym myśleliśmy. Franki wpadł Arturowi w słowo. Ale nie pasuje do odpowiedzi. Dlaczego? 42. Widzisz, nie trzyma się kupy. Wiem, zgodził się Artur. Chciałem tylko spytać, dlaczego to robiliście. A, rozumiem. Ech, no tak, no, mówiąc z brutalną uczciwością, chyba z przyzwyczajenia. To też mniej więcej sedno sprawy. Moja rasa ma tej historii dość jak pies robactwa, a perspektywa, że przez tych stukniętych w czachę wogonów trzeba będzie robić wszystko od nowa, powoduje, jak to się mówi, że mógłbym zacząć chodzić po ścianach. Rozumiesz, co mam na myśli, tak? No, tak się szczęśliwie złożyło, że razem z Benjim wykonaliśmy nieco wcześniej nasze zadanie na ziemi i postanowiliśmy urwać się na krótki urlop. Dzięki temu udało nam się opuścić ją w dobrym momencie. Od tego czasu próbujemy przy uprzejmej pomocy twoich przyjaciół dostać się z powrotem na Margrate. Margrate jest bramą powrotną do naszej czasoprzestrzeni, dorzucił Benji. Trochę nam się śpieszy, bo szykuje się kokosowy kontrakt, ciągnął jego myśli kolega. Na talk show ze sławnymi ludźmi w pięciowymiarowej telewizji i cykl wykładów. Mamy wielką ochotę to wziąć. Ja bym wziął. Ty nie, Ford? Wtrącił natychmiast Zafot. Jasne, odparł Ford. W każdej chwili. Artur patrzył na nich i zadawał sobie pytanie, do czego to wszystko doprowadzi. Musimy jednak mieć coś w ręku, powiedział Franki. Ciągle jeszcze nie mamy żadnego sensownego, ostatecznego pytania. Zafot nachylił się do Artura. Wyobraź sobie, szepnął, że siedzą w studiu... Udają zrelaksowanych, rozumiesz, i mimochodem wspominają, że przypadkiem znają odpowiedź na pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Mija parę minut i nie pozostaje im nic innego, jak przyznać, że brzmi ona czterdzieści dwa. Przedstawienie kończy się przed czasem i nie ma dalszych odcinków. Pojmujesz? Musimy mieć coś, co dobrze brzmi, powiedział Benji. Coś, co dobrze brzmi, zawołał Artur. Ostateczne pytanie, które dobrze brzmi? Dobrze brzmi, gdy zadają je dwie białe myszy? Aż słychać było, jak myszki się najeżyły. Franki zgrzytnął zębami. Wiesz, co myślę? Idealizm – pięknie i wspaniale. Godność nauki – też pięknie i wspaniale. Poszukiwanie prawdy, bez względu na to, jaka jest, również pięknie i wspaniale. Ale w którymś momencie... Dochodzi się niestety do przekonania, że jeżeli istnieje jakakolwiek obiektywna prawda, brzmi następująco. Nieskończony wszechświat, znajdujący się w przestrzeni, mającej znacznie więcej wymiarów niż cztery powszechnie znane, jest rządzony przez sforę szaleńców. Jeśli się tak zastanowić, czy lepiej spędzić kolejne 10 milionów lat na sprawdzaniu, co jest grane, czy po prostu capnąć forsę i spływać, to przynajmniej dla mnie odpowiedź jest jasna. Ale zaczął Artur zmartwiony. Zrozum w końcu, ziemiaku, wtrącił się Zafot. Jesteś jednym z najnowszych elementów komputera Ziemia i byłeś w nim aż do momentu, gdy dostał Bobu. Eee, twój mózg był ograniczoną częścią końcowego stadium programu realizowanego przez komputer, dodał Ford. Zdawało mu się, że mówi jasno dla wszystkich. Zgadza się? zapytał Zafot. Bo ja wiem... – powiedział Artur z wahaniem. Właściwie nigdy nie czuł się ograniczoną częścią czegokolwiek. Zawsze uważał to za jeden ze swych problemów. – Innymi słowy – stwierdził Benji, kierując swój dziwny wehikuł w stronę Artura – są dość dobre widoki na to, że struktura pytania jest zakodowana w twoim mózgu. Dlatego chcemy go od ciebie kupić. Co? – Co? Pytanie? – zapytał Artur. Tak jest, chórem powiedzieli Ford i Trillian. Za majątek, dorzucił Zafot. Ależ nie, wyjaśnił Franki. Chcemy kupić mózg. Co? A kto by odczuł jego brak, dodał Benji. Mówiliście, zdaje się, że możecie zczytać jego mózg elektronicznie, zaprotestował Ford. Oczywiście, odparł Franki. Ale do tego musimy go najpierw wyjąć. Trzeba go przygotować, spreparować powiedział Benji. Pociąć na plasterki. O, dziękuję bardzo. Artur zerwał się na równe nogi, przewracając krzesło. Przerażony zaczął się wycofywać. Możemy go czymś zastąpić, mówił Benji ugodowo. Jeśli uważasz, że jest ważny. Y, tak, mózgiem elektronowym, uściślił Franki. Wystarczyłby całkiem prosty. Całkiem prosty? Artur jęknął. Jasne, zgodził się nagle Zafot, szczerząc zęby w dość obrzydliwym uśmiechu. Wystarczyłoby tylko zaprogramować go na co nie rozumiem i gdzie można dostać herbatę i nikt by nie zauważył różnicy. Co? Artur coraz bardziej oddalał się od stołu. Rozumiecie, co mam na myśli? Rzekł Zafot i w tym samym momencie zawył z bólu z powodu tego, co Trillian mu zrobiła. Ja zauważyłbym różnicę, stwierdził Artur. — Nic byś nie zauważył — namawiała mysz Franki. — Przeprogramujemy cię! Artur wziął kurs na drzwi. — Przykro mi, drogie myszy — oznajmił. — Chyba nie dobijemy targu. — A nam się wydaje, że będziemy musieli dobić — powiedziały myszy chórem i nagle cała uprzejmość znikła z ich piszczących głosików. Z prawie niesłyszalnym, jękliwym wyciem szklane wehikuły uniosły się nad stół i poszybowały w stronę Artura, który uciekł w kąt, zupełnie niezdolny, by coś zrobić ani o czymkolwiek myśleć. Trillian złapała go za ramię i rozpaczliwie próbowała pociągnąć w kierunku drzwi, które fort i Zafot z całych sił starali się otworzyć. Nic z tego. Artur zamarł, zahipnotyzowany, przez pikujące gryzonie. Trillian darła się, ale Artur dalej się gapił. Kolejnym szarpnięciem Fort i Zafot otworzyli drzwi. Na zewnątrz stała zgraja paskudnych postaci, będących, jak można się jedynie domyślić, najgorszymi bandziorami Margratei. Paskudne były nie tylko postacie, niezbyt ładny był także sprzęt medyczny w ich łapach. Rozpoczęli atak. Akcje stały następująco. Arturowi miano już, już rozdłutować czaszkę. Trillian nie mogła mu pomóc. Na Forda i Zafoda szykowało się kilkunastu zbirów, silnych i dobrze uzbrojonych. W sumie więc los okazał się nieprzeciętnie szczęśliwy, że właśnie w tym momencie wszystkie znajdujące się na planecie alarmy wybuchły ogłuszającym wyciem.